Podziękowania jestem ogromnie wdzięczny za miejsce, w którym się obecnie znajduję. Dzięki temu mogę się dziś podzielić ze światem moją piątą książką, to świetne uczucie. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom wydawnictwa High House, dzięki którym mogę spełnić swoje marzenia i podzielić się moją wizją z całym światem. Dziękuję Michel Pilej mojej niesamowitej redaktor naczelnej i dyrektor wydawnictwa High House, za przygarnięcie takich ludzi jak ja oraz wsparcie w tym, co robią. Michel, jesteś ogromnym błogosławieństwem. Całe naręcza dobrych wibracji wędrują do Lizzie Henry, mojego wydawcy z Leszania Łaziemskiego, Leanne Anastasi za niesamowite projekty okładki i ilustracji z mojej anglojęzycznej książki. Te maleńkie wibracje otaczające tytuły każdego z rozdziałów są bardzo fajne, oraz Julio Ukhton za pomoc w zebraniu wszystkiego w jedną całość. Dziękuję również i o z Bury, uwielbiam Cię, oraz Tomowi Coleowi za reklamy oraz wsparcie na portalach społecznościowych. Wasze kopniaki w tyłek wtedy, gdy ich najbardziej potrzebowałem, były nieocenione. Dziękuję też Jesyce Gibson za pomoc w tworzeniu i doskonaleniu moich publicznych wystąpień, jesteś super. Chciałbym też podziękować Grecie Lip i całej rodzince Wrage za pomoc w szerzeniu mojej wizji i pomysłów w krajach niemieckojęzycznych. Mam teraz całkiem nową eurorodzinę, którą absolutnie ubóstwiam. Dziękuję aniołom za codzienne obdarzanie mnie swoją obecnością, za przypominanie mi o jasności i pomoc w tworzeniu mojego wspaniałego światła. Jesteście moimi duchowymi kumplami i zawsze będę pełen podziwu temu, jak ogromną miłością obdarzacie ten świat. Po stokroć dziękuję. Tobie, Wszechświecie, kłaniam się pokornie. Jesteś moją esencją, światłem światłości i wszelkim istnieniem. Codziennie zaskakujesz mnie czymś nowym. To cudowne uczucie. W końcu dziękuję mojej mamie za pomoc w rozkręceniu biznesu, za wszystko to, co robi, oraz jej wsparcie, dzięki któremu jestem dzisiaj tym, kim jestem. Bardzo Cię kocham.